Stanisław Grabski, Stanisław Zieliński, Zdziechowski, Nowodworski, Ksiądz Lutosławski, Harusewicz, Wasilewski, Niklewicz, Jasiukowicz, Sadzewicz, Chłasko, Bartoszewicz, Michejda, Raczkowski i inni. Z nimi współdziałali bądź politycznie, bądź w zakresie pomocy Polakom. Szebeko? Stanisław Wojciechowski, Władysław Grabski, Czetwertyński, Spies, Rapski. Że wymienię tylko tych najgłówniejszych. Dokładna historia tych prac i walk, które miały dla naszej sprawy wielkie znaczenie, powinna być napisana, zanim szczegóły zatrą się w pamięci uczestników. Byli tacy, co za te prace zapłacili życiem jak zamordowani przez bolszewików bracia Marian i Józef Lutosławscy. Po zapanowaniu ostatecznym bolszewizmu i po pokoju brzeskim rychło przyszedł nieunikniony koniec tej akcji. Ludzie zaczęli wracać do kraju. W przeddzień mego wyjazdu do Ameryki przybył na zachód Stanisław Grabski i wszedł w skład Komitetu Narodowego. W drugim z głównych ognisk naszej działalności w Ameryce nie mogło być mowy o formalnym uzależnieniu od nas Wydziału Narodowego w Chicago, wyłonionego do akcji w czasie wojny przez wielkie organizacje polskie. Tam stali na czele Polacy, obywatele amerykańscy. Byłoby nie taktem żądać od nich poddania się władzy spoza granic Stanów Zjednoczonych. Uznali dobrowolnie nasze polityczne kierownictwo w sprawach polskich i było to najwięcej, co mogli ze swego stanowiska zrobić. Przedstawiciel nasz w Stanach Zjednoczonych, Ignacy Paderewski, mający przy swoim boku Biuro Komitetu Narodowego z konieczności ze względu na odległość, działał też w znacznej mierze autonomicznie. W miarę wszakże, jak się zbliżał koniec wojny, Występowała potrzeba ściślejszego związania tamtejszej pracy z naszą, co było między innymi celem mojej podróży. Zadania, które mnie czekały w Ameryce, okazały się tak ważne i wymagały tyle pracy, że musiałem tam zabawić nadspodziewanie długo. Planów dalszej podróży zaniechałem, a przedwczesny koniec wojny zastał mnie w Waszyngtonie. Rozdział siódmy Ameryka Gdym znalazłszy się w Nowym Jorku, zapytał Paderewskiego, jak stoją sprawy polskie w Ameryce. Odpowiedział mi, że źle. Źle zarówno w rządzie, jak i w opinii publicznej. Główne źródło zła widział w tym, że jesteśmy zwalczani przez Żydów, rozporządzających olbrzymimi wpływami. Powiedział mi, że Żydzi żądają ode mnie ogłoszenia odpowiedniej deklaracji w sprawie żydowskiej i że jej ogłoszenie uważa za konieczne, że od tego trzeba zacząć. Nie godziłem się ze zdaniem mojego kolegi, gdy mam do czynienia z wrogimi wpływami, skłonny jestem przede wszystkim szukać innych wpływów, które by je mogły przeciwważyć. Pozyskiwanie sobie wroga jest ostatecznością i wątpliwe zazwyczaj daje skutki. Postanowiłem przede wszystkim rozejrzeć się w położeniu i zobaczyć, czy nie ma możliwości walki z wpływami żydowskimi. Dużo mi to zawsze pomagało w mojej działalności, żem starał się potęgi Żydów nie przeceniać. Zresztą już poprzednio na żądanie Paderewskiego Komitet Narodowy wysłał był do Ameryki na jego ręce uspokajające oświadczenie o stosunku Polski do Żydów. Żydzi wszakże nie uznali go za wystarczające. Ja, co prawda, uważałem i tamto za zbyteczne i zgodziłem się na nie jedynie, żeby nie utrudniać pracy naszemu koledze w Ameryce. Udałem się przede wszystkim na Sejm wychodztwa polskiego do Detroit. Był to dobry początek. Polaków amerykańskich i ich życie... Od dawna znałem. Od dwudziestu kilku lat pozostawaliśmy z tamtejszymi działaczami polskimi w stosunkach organizacyjnych. Byłem w Stanach Zjednoczonych na dziesięć lat przed wybuchem wojny. Teraz uderzył mnie olbrzymi postęp w rozwoju tamtejszych organizacji, a przede wszystkim zapał do sprawy polskiej i uderzająca jedność dążeń. Z wyjątkiem niezbyt licznego odłamu wspomnianych już przedtem tak zwanych koniowców stojących po stronie państw centralnych, zwolenników polityki legionowej i piłsudskiego, na ogół socjalistów, całe społeczeństwo polskie w Ameryce stało za nami pod hasłem Zjednoczenia Polski, a przede wszystkim walki o zabór pruski, o dostęp do morza, o Gdańsk. Trzeba dodać, że najstarsze wychodztwo nasze do Ameryki wysłał zabór pruski i że ludzie stojący tam na czele polskiego życia są przeważnie dziećmi poznańskiego. Miałem przed oczyma wielką, zorganizowaną siłę i widziałem, że to jest armia, z którą można coś wygrać. Ludzie, którzy tą armią dowodzili z prezesem Wydziału Narodowego Janem Smulskim, człowiekiem wielkiej zasługi na czele, byli całkowicie oddani sprawie, gotowi do wszelkich wysiłków, by do zwycięstwa pomóc. Zjazd powziął rezolucje polityczne w duchu naszego programu, na wniosek zaś Paderewskiego uchwalił zebranie kilku milionów dolarów na akcję polityczną polską. Ze Smulskim i jego kolegami z wydziału zaczęliśmy kreślić plany akcji w Ameryce, do której przywiązywałem wielką wagę. Chodziło mi o zmobilizowanie Polaków we wszystkich środowiskach amerykańskich, o publiczne zamanifestowanie przez nich ich dążeń i żądań w sprawie polskiej, o oddziałanie tą drogą na opinię amerykańską. Do tej pracy zabrano się natychmiast. Sejm w Detroit ze swoimi uchwałami był pierwszym doniosłym krokiem naprzód. Drugim takim krokiem był Sejm największej organizacji tamtejszej Związku Narodowego Polskiego w Pittsburghu. Po powrocie z Detroit Paderewski poprosił dla nas dwóch o audiencję u prezydenta i udaliśmy się do Waszyngtonu. Pierwsza rozmowa z Wilsonem trwała blisko półtorej godziny. Znalazłem w nim człowieka dużej kultury umysłowej, miłych form, bardzo chętnego w dyskusji, uważnie słuchającego argumentów strony przeciwnej, starającego się w dyskusji wyrobić sobie właściwe zdanie o przedmiocie. Zarazem wszakże stwierdziłem, że sprawy polskiej nie zna. Polityki europejskiej nie rozumie. Że zbyt upraszcza sobie skomplikowane jej pojęcia i stosunki. Że ma daleko idącą wiarę w możność regulowania stosunków międzynarodowych na podstawie obowiązującego wszystkie narody prawa. Już mię w Europie uprzedził jeden z ludzi, znających go osobiście, że z Wilsonem nie można mówić o polityce międzynarodowej przyjętym u nas językiem. Ostrzegał mnie, niech pan czasem nie wspomina o równowadze europejskiej, bo on tego wyrazu nie znosi. Wiedząc, jak Wilson rozumie wolny dostęp do morza, położyłem w rozmowie główny nacisk na ten przedmiot, przedstawiający mu nasze aspiracje i nasze prawa do Wybrzeża Morskiego. Czyż wam nie wystarczy, odrzekł Wilson, neutralizacja dolnego biegu Wisły i wolny port w Gdańsku? Panie prezydencie, odpowiedziałem. To tak, jakby pan powiedział Będziecie mieli całkowitą swobodę oddychania. Tylko Niemcy będą ciągle trzymali rękę na waszym gardle. Tu zacząłem mu tłumaczyć nierealność takiego rozstrzygnięcia ze względów politycznych i gospodarczych. Wreszcie zacząłem mówić o strategicznych. Ależ panie Dmowski... – przerwał Wilson. – Któż po tej wojnie będzie mówił o względach strategicznych? – Przecie będziemy mieli Ligę Narodów. – Panie prezydencie – odpowiedziałem – ja w Ligę Narodów wierzę. Wierzę tak samo jak w sprawiedliwość w Stanach Zjednoczonych. – Na to, żeby tu się działa sprawiedliwość – Pan musi mieć nie tylko prawa i sądy, ale także policję i więzienia. Przecież my będziemy mieli policję międzynarodową. A któż ją będzie stanowił? Czy będzie pan trzymał w Europie wojska amerykańskie? Tą policją mogą być tylko siły zbrojne państw na miejscu. Jeżeli chodzi o Niemcy, to zabezpieczeniem od nadużyć z ich strony mogą być tylko armie ich sąsiadów. Francja na to nie wystarczy wobec dysproporcji między liczbą ludności jej i Niemiec. Z pozostałych zaś sąsiadów największą siłę będzie przedstawiała Polska. Pan wie dobrze, że jeżeli w mieście jest jakaś zła, niespokojna dzielnica... To się tam gęściej stawia policję A nawet często policjanci nie chodzą pojedynczo, jeno po dwóch razem Otóż środkowa i wschodnia Europa to bardzo niespokojna dzielnica I Polska dla ochrony pokoju, dla bezpieczeństwa swych granic Będzie się musiała zdobywać na wielkie wysiłki Nam o względach strategicznych zapominać nie wolno Musimy być silni i postawieni w dobre warunki obrony, jeżeli Liga Narodów ma zdobyć sobie powagę i znaczenie. Starałem się uprzytomnić prezydentowi stan rzeczy w Europie Środkowej, rolę i plany Niemiec, niebezpieczeństwa pochodzące z przewrotu w Rosji, położenie i znaczenie Polski, i wynikające stąd nasze wymagania co do granic. Rozmowa, prowadzona w tonie bardzo przyjaznym, zakończyła się tym, że Wilson zaproponował mi, ażebym mu dostarczył mapy państwa polskiego, takiego, jakie mieć chcemy, wraz z notą wyjaśniającą, w której o każdej prowincji byłoby powiedziane, dlaczego nam jest potrzebna, jakie ma znaczenie dla przyszłego państwa i jakie mamy do niej prawa. Miała nasza rozmowa momenty lżejsze, kiedy Baderewski zwrócił uwagę, że w programie pokojowym Wilsona Polska znajduje się w punkcie trzynastym, robiąc aluzję do liczby feralnej. Wilson odpowiedział, że trzynastka jest najszczęśliwszą cyfrą w jego życiu. Wyliczył parę dat. Nie przypominam sobie dobrze, ale zdaje się, że, że się urodził trzynastego i że trzynastego został prezydentem. Nie studiowałem kalendarza i nie wiem, czy historia powstania Ligi Narodów nie jest związana z jaką trzynastką. Zabrałem się natychmiast do przygotowania mapy i memoriału dla Wilsona. Zresztą szkic mapy, zgodny z uchwałami Komitetu Narodowego, przywiozłem był ze sobą. Ogromnie pomocny w tej pracy był mi Aleksander Znamiecki, przebywający od paru lat w Ameryce. Ofiarował mi się on po przyjacielsku za sekretarza na cały czas mego pobytu w Stanach i umiejętną pracą swoją oraz dużymi stosunkami, jakie posiadał w amerykańskich kołach wpływowych, ogromnie mi ułatwił zadanie. Wkrótce po rozmowie z Wilsonem dowiedziałem się poufnie rzeczy dla mnie nowej, a trzymanej w tajemnicy. Mianowicie... Istniała już w Stanach utworzona pod patronatem pułkownika Hausa Komisja Ekspertów, przygotowująca materiał dla delegacji amerykańskiej na konferencję pokojową. W tej krótko tak zwanej, Komisji Hausa istniała sekcja polska, na której czele stał profesor Lord, autor książki o rozbiorze Polski. W tej sekcji pracowało dwóch Polaków. Profesorowie Zwierzchowski i Arctowski. Obawialiśmy się, że sprawa nasza w Ameryce stoi źle. Ale nie przypuszczaliśmy, że tak źle, jak się okazało. Sekcja Polska Komisji Hausa miała z góry instrukcję, ażeby się ziemiami zaboru pruskiego wcale nie zajmować. Znaczy to, że ci, od których instrukcja wyszła, nie mieli wcale zamiaru poruszać na konferencji pokojowej sprawy oderwania ziem zaboru pruskiego od Niemiec i spodziewali się, że ta sprawa nie wejdzie wcale pod dyskusję. Trzeba było działać szybko i energicznie. Zwróciłem się do Wydziału Narodowego w Chicago, który wydał natychmiast komendę, ażeby we wszystkich środowiskach polskich organizować wiece i na nich uchwalać żądanie Polski z Poznańskiem, Śląskiem, Prusami Zachodnimi i Gdańskiem. Pułkownik House używał jeszcze wewczasów letnich w Nowej Anglii na północ od Bostonu. Spotkawszy jednego z przedstawicieli rządu angielskiego, którego znałem z Europy, a który właśnie jechał do Hausa, poprosiłem go, żeby zaraz po przyjeździe zapytał gospodarza, czy mogę go odwiedzić. Otrzymawszy na telegraficzne zaproszenie na śniadanie, udałem się do Nowej Anglii. Na śniadaniu, oprócz pana i pani domu, był tylko ów mój znajomy Anglik i profesor Fear z Harvard University. Jeden z najwybitniejszych badaczy dziejów nowoczesnych, autor słynnego dzieła o Cawurze. Po śniadaniu angielski gość wyjechał. My zaś z pułkownikiem House'em i z profesorem Firm zasiedliśmy na werandzie do rozmowy. House prawie cały czas milczał. Tylko przysłuchiwał się uważnie rozmowie między mną a historykiem. Przedyskutowaliśmy całą środkową i wschodnią Europę i całą sprawę polską. Trafiłem na człowieka mądrego i rozumiejącego Europę. Miałem wrażenie, że zdaje on sobie dobrze sprawę ze znaczenia kwestii polskiej. Po południu wyjechałem z powrotem do Nowego Jorku. Miałem poczucie, że dwie noce i jeden dzień poświęcone na wycieczkę nie były zmarnowane. Po tej rozmowie, poprzedzonej rozmową z Wilsonem i sekretarzem stanu, Lansingiem, uważałem, że trzeba sferom rządzącym dać na pewien czas spokój. Teraz główną rzeczą była akcja wiecowa naszych rodaków amerykańskich, no i szukanie poparcia w prasie. Dużą pomoc w należytym postawieniu naszej sprawy w Stanach Zjednoczonych okazała nam prasa amerykańska. Uskarżano mi się na nią, że jest ona w części obojętna, w części pod wpływem Żydów i Niemców, nierzeczliwa. Mnie się wszakże zdawało, że wina leżała przede wszystkim po stronie polskiej. Że nie umiano jej informować. I miałem słuszność. Wybitni publicyści amerykańscy, z którymi się zbliżyłem, okazali bardzo wiele żywego zainteresowania się naszą sprawą i wielu z nich dało naszym dążeniom silne poparcie. Poczytuję sobie za obowiązek wspomnieć tu przede wszystkim redaktora politycznego New York Timesa, Millera, jednego z najstarszych i najpoważniejszych dziennikarzy w Ameryce poznawszy się ze mną przez jednego z mych amerykańskich przyjaciół, sam prosił mnie, żebym mu wyjaśnił kwestię polską i jej znaczenie międzynarodowe. A potem napisał w swym dzienniku całą serię pierwszorzędnych artykułów wykazujących, że wojna ta będzie przez aliantów politycznie przegrana, jeżeli po zwycięstwie na froncie Polska nie będzie odbudowana w należytych granicach, jeżeli między innymi nie będzie posiadała ujścia Wisły i Gdańska. Artykuły te odegrały dużą rolę. Wiele się przyczyniły do przełomu, jaki zaszedł w stosunku opinii amerykańskiej do naszej sprawy. W ogóle w prasie amerykańskiej napotkałem wiele życzliwości, o wiele więcej niż przeciwdziałania, które się sprowadzało do kilku niezdarnych podjazdowych wycieczek, w których odczuwało się rękę bądź Żydów, bądź nawet polskich intrygantów i do głupich żydowskich dowcipów w rodzaju zawiadomienia jednego z wielkich dzienników nowojorskich, że przybył do Ameryki pan Romanów Dmowski. W chwili, gdym przesyłał Wilsonowi mapę, projektowanego państwa polskiego wraz z notą motywującą nasze żądania terytorialne, akcja naszych rodaków w Ameryce i artykuły w prasie amerykańskiej przygotowały już znacznie lepszy grunt dla naszej polityki. W październiku Komisja Hausa otrzymała polecenie opracowania ziem polskich należących do Niemiec dla delegacji na konferencję pokojową. Sekcja polska komisji zabrała się natychmiast do pracy. Żmudną i długą robotę wziął na siebie profesor Zwierzchowski, poznańczyk, który na podstawie danych pruskiego Gemeindelexikon zabrał się do przygotowania ogromnej, zajmującej pół dobrego pokoju mapy pogranicza niemiecko-polskiego. Na mapie tej, Unaoczniony został barwami stosunek liczebny Polaków i Niemców w każdej gminie. Wskazywała ona w sposób niezbity, na podstawie urzędowej statystyki pruskiej, gdzie leży granica między Polską a Niemcami. I dla ludzi, których przedtem informowali Niemcy, była wprost rewelacyjna. Zwłaszcza na Polski Śląsk Górny patrzyli jak na odkrycie geograficzne. Trzeba to przyznać profesorowi Lordowi, że uczciwie, bez uprzedzeń kierował pracą sekcji i tym okazał nam poważną pomoc. Mieliśmy w Ameryce trochę kłopotu z naszymi mniejszymi sprzymierzeńcami. Zainicjowano tam wielką organizację dążących do wyzwolenia narodów pod nazwą Liga Środkowo-Europejska – Mid-European League. Była ona dość dziwnie pomyślana, bo obok prezesa, którym był Masaryk, miała dyrektora, Amerykanina, jakiegoś profesora Millera, który mi wyglądał trochę na Müllera. Włączono do niej Czechosłowaków, Jugosłowian, Rumunów, Ukraińców, Litwinów, a w końcu ofiarowano miejsce i Polakom. Dodać trzeba, że Ukraińców reprezentował w niej zabójca namiestnika Galicji Andrzeja Potockiego. Siczyński, którego ileże był wykonawcą wielkich planów berlińskich w swoim czasie nie powieszono, jeno ułaskawiono i tak zamknięto w więzieniu że uciekł z niego do Ameryki. Na żądanie Paderewskiego, owego Siczyńskiego, liga schowała w cień. Rzecz była już prawie gotowa, gdy organizatorzy zwrócili się do mnie w sprawie naszego udziału w lidze. Poczuwałem się do solidarności z Czechami, Rumunami i Jugosłowianami i czynem okazywałem swe sympatię dla ich sprawy. Ale... Nie mogłem dla nich tego zrobić Żeby zasiąść w jednej orkiestrze z Ukraińcami I to pod batutą jakiegoś nieznanego Amerykańskiego dyrektora Odpowiedziałem wtedy krótko, że Polacy Udziału w lidze nie wezmą Na to otrzymałem list od owego dyrektora Millera Zawiadamiający mnie, że jeżeli Polacy nie wezmą udziału w lidze To Polski niepodległej nie będzie Pan Miller tak przemawiał, jak gdyby był rozdzielcą niepodległości między narodami Uważając ten list za nieprzyzwoity Poszedłem do State Department, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych I zapytałem, kto upoważnił Pana profesora Millera, do posyłania mi podobnych listów. Podobno na skutek tego doprowadzono pana dyrektora do porządku. Tymczasem Liga zorganizowała wielką manifestację w Filadelfii, gdzie Masaryk wobec licznych tłumów uderzył w historyczny dzwon wolności, który swego czasu po rewolucji obwieścił był Amerykanom niepodległość. Przedstawiciele Polaków amerykańskich, uznając za niemożliwe usuwanie się od święta wolności, wzięli w tej manifestacji udział. Ale wobec tego, żeśmy odmówili stanowczo wejścia do organizacji, Liga krótki swój żywot rychło zakończyła. Narodom sądzone było zdobywać niepodległość bez jej pomocy. W ogóle grunt amerykański tym się różnił od europejskiego, że tam sprawy polityczne załatwiało się w sposób mniej skomplikowany, prościej, bardziej bezpośrednio okazywali swą życzliwość i poparcie przyjaciele, i prostsze, mniej wyszukane były metody walki ze strony przeciwników. Czasem ta prostota była wprost zabawna. Na wystawie w Chicago zorganizowano na szeroką skalę agitację za pożyczką wojenną. Liberty Leon. Każda z narodowości Stanów Zjednoczonych miała swój dzień przeznaczony na agitację wśród swoich. Na Dzień Polski. Tamtejsi rodacy nasi zaprosili mnie, żebym przemawiał na wystawie za pożyczką? Co chętnie uczyniłem. Otóż, kiedy mówił z trybuny, umieszczonej pod gołym niebem, prawie przez cały czas mego przemówienia krążył dziesięć metrów nad moją głową przeraźliwie furkocący dwupłatowiec. Dotychczas nie wiem, czy to miała być owacja dla Polaków, czy też chodziło o to, żeby zebrani nie usłyszeli nic z tego, co mówiłem? W Ameryce ludzie idą prosto do celu, nie tracąc czasu na obmyślanie zbyt wyrafinowanych sposobów działania. Pewnego razu, poważny człowiek, nie Polak, uprzedził mię po przyjacielsku, ażbym się liczył z faktem, że istnieje w Nowym Jorku zorganizowana akcja przeciw mnie osobiście że w łonie Wielkiej Organizacji Amerykańskiej Ligi Obywatelskiej grupa Żydów i nie Żydów, prowadzona przez rabina nowojorskiego Weissa, przyjaciela Wilsona, postanowiła sobie z góry nie dopuścić mnie jako delegata polskiego na konferencję pokojową. Miałem nawet w ręku jeden z dowodów pracy tej grupy w postaci listu rabina Weissa. Z Waszyngtonu, w którym ostrzega swych nowojorskich przyjaciół, żeby się nie łudzili, że moja pozycja w Białym Domu jest już całkiem podcięta. Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Wiadomości podobne mnie nie dziwiły. Na życzliwe współdziałanie przyjaciół wyznania Mojżeszowego i ich popleczników byłem przygotowany. Nie łudziłem się, żeby ich można było czymkolwiek przejednać. I nie szukałem ich, choć wiedziałem, że w Nowym Jorku znajduje się główny sztab ich armii. Niemniej przeto miałem aż nadto sposobności do rozmówienia się z nimi i dowiedzenia się, co myślą o Polsce. Wkrótce po moim przyjeździe zgłosił się do mnie znany powszechnie przywódca Żydów w Ameryce, adwokat i finansista nowojorski, pan Louis Marshall. Przyjąłem go i rozmawialiśmy aż dwie godziny. Powiedział mi bez ogródek, że Żydzi są wrogami Polski, bo Polska prześladuje ich współwyznawców. Gdy mu zwróciłem uwagę, że w Polsce pogromów nie było i nie ma Usłyszałem znamienną odpowiedź, że Żydzi wolą pogromy od bojkotu. Zawsze to myślałem. Gdy się skarżył na to, że Żydzi w Polsce są wygładzani, wskazałem mu, że Polska, uciśniona i wyzyskiwana przez obcych, jest sama głodna i że jeżeli Żydzi chcą, żeby ich współwyznawcom w Polsce lepiej się działo, powinni na równi z nami starać się o to, ażeby Polska była niezawisła, silna i bogata. To wszakże panu marszalowi nie trafiało do przekonania. Rozmowa nasza nie dała żadnych określonych wyników. Później wespół z Wzięliśmy udział w obiedzie politycznym z przywódcami żydowskimi Urządzonym przez jednego z działaczy nowojorskich Byli tam Żydzi Amerykanie, którzy mieli w swej przeszłości nawet stanowiska w dyplomacji amerykańskiej I przywódcy syjonistów Tam już stawiano nam żądania Z tym, że jeżeli je spełnimy, możemy otrzymać ich poparcie dla sprawy polskiej Jedno z żądań było, żebyśmy wprowadzili do naszego Komitetu Narodowego Żyda, cieszącego się ich zaufaniem. Okazało się wszakże natychmiast, że nie ma takiego Żyda, który by posiadał jednocześnie nasze i ich zaufanie. Ważniejsze było żądanie, zwrócone już do mnie osobiście, ażebym wystosował odezwę do społeczeństwa polskiego, wzywającą je do zaprzestania bojkotu Żydów. Nie chciałem im dać na to odpowiedzi kategorycznej, żeby jej nie wyzyskiwali do hałaśliwej kampanii przeciw Polsce. Powiedziałem im więc, że dobrze, że wydam taką odezwę, ale pod warunkiem, że oni przedtem wydadzą odezwę do Żydów w Polsce, wzywającą ich do wiernej służby Polsce, do tego, by pracowali i walczyli o zjednoczenie i niepodległość Polski. Dali mi odpowiedź, której byłem z góry pewien, że to jest niemożliwe. Tak tedy i ta konferencja skończyła się bez żadnego wyniku. Gdy się zbliżał ku końcowi mój pobyt w Stanach Zjednoczonych, Wiedziałem w tym punkcie to samo, co wiedział, gdym do Ameryki jechał. Mianowicie, że podczas konferencji pokojowej najzażartszych wrogów naszej sprawy będziemy mieli w Żydach. Rozdział ósmy. Rozejm. W drugiej połowie października 1918 roku zwycięstwo sprzymierzonych nad Niemcami było już faktem. Pozostawało tylko pytanie, jak z nieprzyjacielem skończą. Naturalny, logicznie narzucający się koniec po złamaniu nieprzyjaciela, który nie zaznał prawie wojny u siebie, a dał ją innym silnie odczuć na ich ziemi, to pójść w głąb jego kraju, wkroczyć do jego stolicy i tam dyktować pokój. A to oznaczało trwanie jeszcze przez jakiś czas operacji wojennych. Dobrych kilka tygodni trzeba by było na przemaszerowanie sprzymierzonych pod dowództwem fosza do Berlina i armii generała de d'Espiry z południa na Budapeszt do Wiednia, Pragi i Warszawy. Takiego końca wojny chciała Francja. Taki koniec wojny rychlej przyniósłby ostateczny pokój, oszczędzając wielu niepotrzebnych komplikacji, Między innymi i Polsce. Szła wszakże wytężona robota, żeby do takiego końca wojny nie dopuścić. Widoczne były wysiłki skierowane ku temu, żeby miast wielkiego zwycięstwa sprzymierzonych nad Niemcami osiągnąć wewnętrzny przewrót polityczny w Niemczech, zwycięstwo, jak mówiono, demokracji. Głównym terenem tej roboty były Stany Zjednoczone. Jeden z moich znajomych, zajmujący wybitne stanowisko w Ameryce, a sprawie polskiej życzliwy, radził mi w owym czasie poznać się z panem Brandeisem, wielkim dygnitarzem amerykańskim, zasiadającym w Sądzie Najwyższym, a zarazem znanym syjonistą. Mówiono o nim, że jest w bliskich stosunkach z Wilsonem i należy do głównych jego doradców. Uważając, że to może być interesujące, zgodziłem się pójść z moim znajomym do sędziego najwyższego. Omówiliśmy się na popołudnie najbliższej niedzieli. Właśnie w ową niedzielę rano gazety przyniosły słynną notę Wilsona do Niemców, w której na żądanie pokoju z ich strony prezydent Stanów Zjednoczonych zapytywał, w czyim imieniu przemawiają, czy w imieniu rządu, czy ludu niemieckiego. Czy gotowi są natychmiast ustąpić z cudzych ziem przez nich zajętych i wynagrodzić szkody przez nich wyrządzone? Nota owa była złym zwiastunem. Wyglądała z niej zapowiedź natychmiastowego, przedwczesnego pokoju, o ile lud niemiecki przemówi. Gdyśmy weszli po południu do Brandeisa, leżał przed nim na biurku rozłożony dziennik. Powitał nas promieniejący. To już koniec wojny! Zawołał, stukając palcem w kolumnę dziennika zawierającego notę Wilsona: Miałem przed sobą triumfującego zwycięzcę. Gdy zauważyłem, że to niekoniecznie jeszcze jest koniec wojny, odpowiedział: Nie, panie, po tej nocie dalsze trwanie wojny jest niemożliwe. Bryndes. Miał słuszność. Później, po powrocie do Europy, rozmawiałem z jednym z młodszych oficerów francuskich, bohaterem ozdobionym licznymi odznaczeniami. Nota wilsonowska, mówił mi, odebrała ducha armii. Myśmy wszyscy gotowi byli zginąć. Nie liczyliśmy, że żywi z tej wojny wyjdziemy. Uważaliśmy śmierć w boju niejako za konieczność, ale byliśmy z tą koniecznością pogodzeni i nie odbierała nam ona dobrego humoru. Z chwilą atoli, gdy się ukazała ta przeklęta nota, każdy sobie powiedział, a więc to już jest kwestia kilku dni czy paru tygodni. Głupio byłoby właśnie w tych kilku dniach zginąć. I każdy zaczął myśleć o tym, żeby wyjść żywym. Byliśmy zdemoralizowani. Tak, pan Brains miał słuszność. Dobrze wiedzieli, co robią ci, którzy Wilsonowi tę notę doradzili. Zacząłem szukać najkrótszej drogi dostania się z powrotem do Europy. Statki pasażerskie chodziły rzadko i wlokły się 10 dni z Nowego Jorku do Bordeaux, a do Ameryki dostałem się szybko, dzięki uprzejmości Hoovera, który mnie zaprosił, żeby z nim popłynąć na Mauretanii, będącej wówczas transportowcem amerykańskim. Tym razem wybawił mnie z kłopotu pan Tardier, zajmujący stanowisko wysokiego komisarza francuskiego w Stanach Zjednoczonych. Ofiarował mi wspaniały apartament na jednym z najlepszych statków, La France, który również służył Amerykanom za transportowiec i który w krótkim czasie odpływał do Brestu. Tymczasem byłem w Nowym Jorku świadkiem ciekawego widowiska. Dzienniki przyniosły fałszywą wiadomość, że rozejm z Niemcami już zawarty. Natychmiast zmobilizowano manifestację na cześć pokoju. Przez ulicę ciągnął tłum, złożony w głównej masie z Żydów, brudny, uzbrojony w patelnie, pokrywy od garnków i rondli i wszelkie inne możliwe blachy, bijący blachami w blachy i wydający dzikie okrzyki. To już nie była Ameryka, ani Europa. Jeno co najmniej Afryka. Czy to tak ma wyglądać triumf demokracji i pacyfizm? Zapytywałem siebie. Pojechałem ostatni raz do Waszyngtonu, by pożegnać się z prezydentem. Tam mi pokazano tekst konwencji rozejmowej z Niemcami, mającej być niebawem podpisaną. Wojna skończyła się już faktycznie. Kończyła się w ten sposób że Europa Środkowa, którą zwycięzcy mieli przebudowywać, nie znajdowała się w ich rękach. Konwencja zawierała dwa artykuły dotyczące Polski. Jeden zapewniał sprzymierzeńcom komunikację z Polską przez Bałtyk i ujście Wisły, czyli przez Gdańsk. Była to jedyna logiczna rzecz w tym całym nielogicznym położeniu, w jakie rozejm Polskę postawił. I dlatego prawdopodobnie nie została potem wykonana. Drugi zobowiązywał Niemców do natychmiastowego ewakuowania wszystkich zajętych podczas wojny terytoriów. Stanęło mi przed oczyma położenie Polski. Wojska polskiego właściwie w kraju nie ma. Alianci ze swoim wojskiem nie przyszli. Wojsko niemieckie usuwa się do Niemiec a na jego miejsce wlewa się fala bolszewicka ze wschodu. Udałem się natychmiast do Lanzinga i zażądałem uzupełnienia tego artykułu zastrzeżeniem, że na wschodzie ewakuacja wojsk niemieckich nastąpi dopiero wtedy, gdy państwa sprzymierzone tego zażądają. Chodziło mi o zyskanie na czasie dla uzbrojenia Polski jako tako. Przecie mieliśmy zapewnioną komunikację przez Gdańsk. Wiedziałem, że tym sposobem ułatwiam na razie opanowanie kraju żywiołom, które w ciągu wojny szły przeciw nam i przeciw państwom sprzymierzonym. Jednakże lepsze było to niż Zalew Bolszewicki. I zdaje mi się, żem zrobił dobrze. Przez pewien czas Polska była odgrodzona od sowieckiej Rosji pasmem ziemi zajętym przez wojska niemieckie, co dało krajowi możliwość zrobienia pierwszych kroków organizacyjnych. Inna rzecz, że można było z tego czasu lepiej skorzystać. Zaproszono przedstawicieli państw sprzymierzonych do Senatu na posiedzenie, na którym prezydent Wilson miał przedstawić warunki rozejmu. Gdym siedział tam wśród senatorów amerykańskich i słuchał mowy prezydenta, przychodziły mi smutne refleksje. Wśród tych poważnych mężów Wielkiej Republiki wyjątkami byli ludzie zdający sobie sprawę z tego, co się dzieje w Europie. Ja wśród nich znałem tylko jednego takiego. Sędziwego senatora Partii Republikańskiej Lodża. Ta partia miała kilku ludzi realnie patrzących na położenie międzynarodowe, jak Eliu Roth, jak wreszcie były prezydent Roosevelt, z którym o tej wojnie rozmawiałem na krótko przed jego śmiercią. Ale ona teraz nie miała wpływu na politykę zewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Głos ma Wilson. Ten idzie do ustanowienia pokoju powszechnego i sprawiedliwości między narodami pod egidą Ligi Narodów, a tymczasem sprowadził przedwczesne zakończenie wojny i wynikający stąd zamęt, z którego Europa nieprędko się wydobędzie. Myślałem o tych, co stoją za kulisami i pociągają za sznurki w tym przedstawieniu. I starałem się zrozumieć, do czego dążą. W pół godziny po zamknięciu posiedzenia Senatu prezydent Wilson przyjął mnie w Białym Domu na audiencji pożegnalnej. Po krótkim omówieniu konwencji rozejmowej skierowałem rozmowę na naszą sprawę na kwestię granicy niemiecko-polskiej, chcąc otrzymać od niego wyraźne zapewnienia. Wilson wszakże teraz niechętnie o tym mówił, robił ciągłe zastrzeżenia, myśl jego zdawała się iść raczej przeciw naszym żądaniom. Widziałem, że w Białym Domu pracowano przeciw nam wiele. Nie chciałem rozstać się z nim, pozostawiając sprawę w tym stanie. Użyłem więc ostatniego argumentu. Panie prezydencie, rzekłem, wie pan niezawodnie, jak tą sprawą przejęci są wasi amerykańscy Polacy. Ludzie stojący na ich czele przeważnie pochodzą z ziem polskich zagarniętych przez Prusy. Otóż jeżeli my nie otrzymamy należytej granicy z Niemcami. Jeżeli nie dostaniemy nie tylko Poznania, ale i Śląska i naszej ziemi nadbałtyckiej z Gdańskiem, żaden z nich nie zrozumie, dlaczego to się stało. A to są ludzie, którzy dziś mocno w Pana wierzą. Wilson spojrzał na mnie bystro i rzekł głosem stanowczym. Mam nadzieję, że się nie zawiodą. Nie było to słowo rzucone na wiatr. Na konferencji pokojowej nieraz je sobie przypominałem, widząc jak Wilson broni naszych praw przeciw Lloyd George'owi przy naszym drugim rozstaniu w Paryżu, kiedy odjeżdżał z konferencji z powrotem do Ameryki i kiedyśmy ostatni raz rozmawiali po obiedzie w Pałacu Elizejskim, powiedział mi – Pamięta pan, kiedym pana prosił w Waszyngtonie o mapę przyszłej Polski? Nie dostaliście, co prawda, wszystkiego, ale musi pan przyznać, że to, co macie, nie jest tak dalekie od tego, czego pan żądał. Zrobiłem wszystko, co można było zrobić. Wiem, że chciał zrobić więcej. Część piąta. Pokój. 1918-1919. Walka o granice Polski. Rozdział pierwszy. Europa Środkowa po rozejmie. Zwycięstwo Prus nad Francją w roku 1871 doprowadziło do przewrotu we Francji. Paryż miał już komunę, pokój ze zwycięstwem zawierało już nie cesarstwo, jeno trzecia Rzeczypospolita. Prusacy wszakże nie odmówili sobie wejścia do Paryża i warunki pokoju zostały podyktowane w Wersalu. Zwycięstwo sprzymierzonych nad Niemcami również dało w wyniku przewrót w państwach zwyciężonych. Trony Hohenzollernów i Habsburgów upadły. W Niemczech i Austro-Węgrzech zapanował zamęt rewolucyjny. Tylko zwycięzcy nie poszli ani do Berlina, ani do Wiednia. Skazując na paranie się z wytworzonym chaosem, nie tylko wrogów, ale i zaprzyjaźnione narody środkowej Europy. Ci, którzy dążyli do takiego właśnie końca wojny i którzy swój cel podstępem w pewnej mierze osiągnęli, używszy Wilsona na narzędzie, bo nie można inaczej patrzeć na ową słynną notę wydaną przez prezydenta Stanów Zjednoczonych na własną rękę i krzyżującą plany, jeżeli nie wszystkich mocarstw europejskich, to w każdym razie Francji. Może się i zastanawiali nad tym, w jakie położenie stawiają kraje niemieckie Europy Środkowej. Jeżeli się wszakże zastanawiali, no to chyba im zależało na tym, żeby w odmęcie rewolucyjnym utonęły. Można było przewidywać, że w tym szaleństwie znajdzie się metoda, że tą metodę da potężna organizacja, mająca nawiązane nici z ruchami rewolucyjnymi wszystkich krajów, a zwłaszcza ościennych, mianowicie socjalna demokracja niemiecka. Liczono może na to, że ona obejmie komendę nad wszystkimi ruchami w środkowej Europie, że jej metoda pokieruje szaleństwem innych, i że koniec końców powstanie zorganizowana tym razem przez socjalistów niemieckich Mitteleuropa, z którą zwycięzcy będą musieli się pogodzić. W Niemczech natychmiast porozejnie powstały Sowiety, Arbeiter und Soldatenrehte, które winne były posłużyć za wzór organizacji wszystkim sąsiednim ludom. Jeżeli tak się nie stało, to dlatego, że z jednej strony społeczeństwo niemieckie, wystawione w ciągu czteroletniej z górą wojny na niebywałe próby, było zbyt wyczerpane i niezdolne do wydobycia z siebie większej energii, z drugiej zaś narody, którym zwycięstwo sprzymierzonych przynosiło wyzwolenie spod obcego jarzma, miały psychologię zwycięzców i entuzjazm narodowy brał wśród nich górę nad dążeniami przewrotowymi. Nadto w Polsce nieprzyjaźń szerokich mas do Żydów uniemożliwiała odgrywanie roli politycznej tym urodzonym organizatorom i kierownikom Sowietów. Rewolucyjne dążności wzięły górę tylko wśród zwyciężonych. Wśród Niemców, Austriaków, Węgrów i Bułgarów. Wysiłki innych ludów skierowały się ku wydobyciu się z chaosu, ku stworzeniu podstaw swej nowej organizacji państwowej. Były i wśród nich próby rewolucyjne, usiłowania pójścia w ślad Niemców, pochodzące stąd, że ich autorowie trzymający z Niemcami w ciągu wojny, bądź uważali się także za zwyciężonych, bądź słuchali komendy berlińskiego sztabu socjalistycznego. I Polska zaczęła od tego, że miała Republikę Lubelską z wysłużonym socjalistą austriackim Ignacym Daszyńskim na czele. No i w Warszawie miała rząd socjalistyczny Moraczewskiego. Te wszakże próby musiały ustąpić przed psychologią narodu urzeczywistniającego swe zjednoczenie i niepodległość. Niemcy wiedzieli, że nie uratują swych planów, swego panowania w środkowej Europie. Potrzebna im była pomoc z zewnątrz i nie zwlekając, zaczęli tej pomocy szukać. Wieczorem 23 listopada 1918 roku w rzęsiście oświetlonym gmachu wielkiej loży masońskiej przy Dorotynstrasse w Berlinie panował ruch niebywały. Zwołano zjazd wolnomularzy z całych Niemiec. Wezwania podpisane były przez szereg wielkich osobistości – Takich, między innymi, których przedtem o udział w masonerii nawet nie posądzano. Nazajutrz, po tym zjeździe, rozeszły się po Berlinie wieści, że stanął na nim pakt między masonerią niemiecką a Żydami, mocą którego Żydzi otrzymują całkowitą swobodę działania wewnątrz Niemiec i szereg naczelnych stanowisk w ich życiu politycznym. A za to zobowiązują się do tego, że żydostwo międzynarodowe będzie broniło interesów niemieckich przy zawieraniu pokoju. Żydzi znowu zrobili dobry handel. Bronili interesów niemieckich od dawna i bronić musieli, bo w znacznym odsetku były to ich interesy. Zobowiązywali się więc do rzeczy, którą byliby bez wszystkiego robili. Za darmo więc kupili sobie rządy polityczne w Niemczech. Naturalnie. Z chwilą, kiedy już i politycznie Niemcy opanowali, sprawa niemiecka stała się dla nich tym bliższa. Cały koszt tego paktu mieli ponieść Niemcy w postaci dezorganizacji wewnętrznej i rozkładu ich sił narodowych i narody, które uda się na konferencji pokojowej skrzywdzić na rzecz Niemiec. Przede wszystkim Polska. Pakt ten nie napotkał ze strony niemieckiej trudności. Socjaliści i liberałowie niemieccy zawsze byli związani z Żydami. I pracowali dla zwiększenia ich politycznej roli. Żywioły zaś nacjonalistyczne miały w ciągu wojny i w chwili końcowej katastrofy oczy zwrócone przede wszystkim na zewnątrz. Przejęte były strachem przed utratą tego, co do niedawna wydawało im się zdobyczą na wieki pewną. I wszystko były gotowe sprzedać, byle kupić sobie obronę interesów zewnętrznych. Obrona zaś żydowska była nie do pogardzenia. Żydzi mieli duże wpływy w państwach zwycięskich. Doszli zwłaszcza za rządów Wilsona do ogromnej roli w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim mieli całkowicie oddanego sobie człowieka w osobie premiera angielskiego Lloyd George'a. Położenie tedy zwyciężonych Niemiec nie było beznadziejne. Wielkim ciosem dla nich była likwidacja monarchii habsburskiej, która z chwilą zawarcia rozejmu rozpadła się bez niczyjej pomocy. Rozbiór Austro-Węgier, któryśmy sobie postawili jako jeden z celów polityki polskiej w tej wojnie, nie był tym samym, co rozbiór Polski swojego czasu – krajaniem żywego ciała narodu. Był tylko politycznym usankcjonowaniem tego, czego życie samo dokonało. Austro-Węgry dawno już utraciły rację bytu. Utrzymały się tylko jako protektorat niemiecki. Trzymały się do puty, dopóki nie przyszła ogniowa próba. Jeżeli dojrzała śmierć nad naddunajskiej monarchii była nieoczekiwanym ciosem dla pewnej ilości ludzi w Galicji, jeżeli pogrążyła ich w żałobie, no to sami winni sobie są przez to, że związali swoje ambicje i swe nadzieje z trupem. Nie wiedzieli tego, że ich prawowita ojczyzna, Polska, rozdarta na trzy części, uciśniona i wyzyskiwana przez obcych, ma stokroć pewniejszą przed sobą przyszłość. Przyszłość bliską.